Bracia, to tak jak Paweł zapowiedział, chcielibyśmy poprosić tych z Was, którzy pierwszy raz jesteście na poście takim, o złożenie świadectwa. Chciałbym tak od siebie zachęcić, mówcie bracia, bo my chcemy słuchać o spotkaniu człowieka z Bogiem, chcemy słyszeć, chcemy poznawać braci i słyszeć jak Bóg działa w życiu ludzi, nie ma dzisiaj dużo z nas, którzy jesteśmy po raz pierwszy, więc mamy trochę też czasu. Dlatego nie będzie tutaj teraz takiego pressingu, że trzeba krótko mówić. To zostawiam już Wam, tak jak, jak, jak czujecie, jak uważacie, żeby powiedzieć. Ale mówcie o tym najważniejszym, o tym jak spotkaliście się z Bogiem, co Bóg uczynił w Waszym życiu i gdzie jesteście teraz. Mam na imię Bogusz. Przyjechałem z Jeleni Góry, przyjechałem z Pawłem, bratem ze Szklarskiej Poręby. Wybaczcie, jeżeli coś będę mówił nieskładnie, nieczęsto mówię w ten sposób. Moje świadectwo, nie potrafię powiedzieć, że miała miejsce jakaś rewolucja w moim życiu, chociaż tak naprawdę chyba każdego dnia dzieje się jakaś rewolucja dzięki Panu ale moje świadectwo było bardziej ewolucyjne, jeśli mogę to tak nazwać. Myślę, że od... byłem świadom, że jest Bóg. Jest ten Bóg od Jezusa Chrystusa, ale nie wiedziałem tak naprawdę, co to znaczy i byłem bardzo daleko. I pewnego razu wydarzyło się tak, że moja mama pojawiła się w zborze lokalnym. Ja pojawiłem się tam wraz z nią ale tak naprawdę wcześniej, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale czułem i miałem świadomość, że Bóg jest. Wyciąga mnie z wielu spraw, w których broję, ratuje mnie w wielu kwestiach, chociaż na to nie zasługuję, ale tak naprawdę nie wiedziałem, kim jest Jezus Chrystus. Nie miałem świadomości i z czasem dzięki Bogu ta świadomość zaczęła się pojawiać w moim życiu. Zdałem sobie sprawę, jak bardzo jestem grzeszny i kiedy zdałem sobie z tego sprawę i mimo wszystko w jakiś ludzki sposób próbowałem się stawać czystym, zdałem sobie też sprawę, że to jest niemożliwe bez Jezusa Chrystusa. Zdałem sobie sprawę, że nie mam żadnych sił sam z siebie, chociaż wydaje mi się, że mam, że w zasadzie niewiele mogę i ciężko mi jest się z tym pogodzić ale mogę oddać swoje życie i oddawać każdego dnia Bogu? I wtedy mogę w Nim dużo, ale bez względu na to, czy to zrobię, czy nie, On ogarnia mnie z przodu, z tyłu, jest wszędzie i czyni to, co chce. I chwała Mu za to, że właśnie to robi i pociągnął mnie do siebie. I każdego dnia pozwala mi stawać się coraz bardziej świadomym tego, jak bardzo go potrzebuje. Pozwala mi zrozumiewać, jak wiele chwil i cennych darów, którymi On obdarowuje z łaski, obficie, marnuje każdego dnia. Ale On jest pełen łaski i pełen cierpliwości i cały czas mnie prowadzi. Nie mam jakby takich chwil, które, których mógłbym powiedzieć, że stało się coś niesamowitego, chociaż naprawdę dzieje się to każdego dnia w drobnych rzeczach i te drobne rzeczy wierzę, że Bóg buduje, buduje mnie dzięki temu i pozwala mi iść za sobą i stawać się kimś nowym. Jego łaska jest niesamowita i Pan pozwolił mi też poznawać ludzi, e, którzy w Niego wierzą. E, i pozwala mi zrozumiewać, jak bardzo ważne jest to, żebym uczył się pokory, żebym łamał się każdego dnia i zmieniał, i stawał, podążał za nim, stawał takim jak on. Dziękuję za to, co się tutaj dzieje, chociaż nie wiem, czy sam z siebie bym tu przyjechał, ale właśnie dzięki mojemu bratu, ale przede wszystkim dzięki Panu, w moim życiu dzieją się również takie rzeczy i wierzę, że one są ku zbudowaniu i czemuś bardzo wyjątkowemu. Na nic nie zasługuję i chociaż naprawdę mówię to, ale mój człowiek wewnętrzny jednak cały czas jest we mnie i Pan pozwala mi go zwlekać z siebie. Jestem mu za to wdzięczny. Chwała Panu. Dziękuję bardzo. To zapraszam. A! o! Zapraszamy bracie. Nazywam się Roman Wroński, pochodzę z Pucka, tutaj niedaleko miasta nad morzem. Urodziłem się w rodzinie Kaszubów, tak głęboko kaszubskim, że jak szedłem do szkoły, to musiałem się uczyć po polsku, bo nie rozmawialiśmy po polsku. W każdym razie w głęboko wierzącej katolickiej rodzinie i tak dorastałem katolicyzmie, który był taki, taki, jest jak wszędzie, wszystkimi plusami i minusami jakie były, ale przez lata już dorastałem. No wspominam sobie jeszcze, miałem takie może 10-12 lat, gdy stałem w Kościele Katolickim, się zastanawiałem, co tu się dzieje, mając tam, nie wiem, 10-12, coś, miałem taki, taki mniej więcej wieku, Zastanawiałem się, co tu się dzieje, że wszyscy się modlą, ale nie do Boga w kościele katolickim wtedy. Teraz po tylu latach się zastanawiam, że ja to jako dziecko wiedziałem, że coś jest nie tak. No ale dalej szedłem, rosłem, wzrastałem, rosłem. W 1991 roku powali mnie do wojska, do służby wojskowej, więc wzięli mnie do marynarki wojennej. A tam trafiłem na moich przyłożonych, którzy byli ateistami. I ten mój katolicyzm, ta wiara katolicka, która we mnie była, cały czas była konfrontowana z tym, którzy mówili, zobacz co się dzieje, zobacz jak oni żyją itd. Po, po, po wielu świadectwach ludzi, których ja zobaczyłem, którzy byli gorliwymi katolikami i jacy byli naprawdę, zacząłem tracić wiarę. Zacząłem tracić wiarę po sytuacjach z księżmi, bo ja dosyć byłem bliżej z tego względu, że grałem w takiej orkiestrze dużej i tam współpracowaliśmy, graliśmy na różnych, na różnych to powiedzieć, eventach, katolickich pielgrzymkach i tak dalej, i się naglądałem, tam dużo rzeczy. No i traciłem wiarę po prostu z dnia na dzień, jeszcze będąc w wojsku, gdzie ci moi przyłożeni mieli rację po prostu. Oni przykładami pokazywali mi, że to nie są... Chrześcijanie, i katolicy, to jest jakaś taka sztuczna wiara, jakaś taka polegająca na tym, na tej religii, na tym, jakby to powiedzieć, na tym ich zawodzie, jakby. W każdym razie i tak sobie żyłem jako etyista przez kilka ładnych lat, zdeklarowany, ale w międzyczasie zauważyłem że coś to jest nie tak, że to wszystko samo się stworzyło. Ewolucja to nie jest prawda, że jest twórca jakiś. Wiem, widziałem, że jest to, świat jest stworzony przez inteligentny byt jakiś, mogłem go nazywać, jak chciałem. Bóg, czy wielki umysł, czy jako, jakoś nazwać, ale widziałem, że on sam się z ewolucji nie powstał. Z wybuchu nic nie powstaje. Nieraz w wojsku, jak służyłem, sami szkoliliśmy się w wysadzaniu i wiedziałem, że z wybuchu nic nie powstaje, tylko popiół i nic więcej. Więc w to nie wierzyłem, tak że stałem się, jak on to się teraz nazywa, agnostykiem. Wierzyłem, że, że Bóg jest, tego go nie znam. i ta moja droga była taka, jak gdyby uszukiwaniem, czyli wyrosłem z korzeni katolickich, więc coś wiedziałem o chrześcijaństwie, wiedziałem, że oni nie mówią prawdy, nie wiedziałem, gdzie tam tkwią te szczegóły, w czym oni się mylą, ale widziałem po prostu, że to nie pasuje. No, nie można po prostu mówić, że się jest chrześcijaninem, a żyć jak, jak niechrześcijanin. To no, się nie da. No i w każdym razie... Wysłali mnie na, trafiłem później na okręty, wysłali mnie na kursy języka angielskiego do miejscowości Ustka. Tam miałem spędzić pół roku na szkolenia, wiadomo, marynarka wojenna, NATO i tak dalej, więc ta, nas tam uczyli języka angielskiego. Byłem na pierwszym poziomie, dobrze mi poszło, więc poszedłem na drugi poziom na następnym roku. No i siedziałem z moim mechanikiem z okrętu, akurat tak trafiliśmy. I tak tam nie było co bardzo to, co robić, tylko no, szkoli, chodziliśmy się szko szkolić język angielski 8 godzin, tam 7-8 godzin dzienne zajęcia, i później czas wolny, wiadomo, miasto chyba 3 km od jednostki, las, piwo, papierosy, no i dyskusje. Bez telewizora, wiadomo. W każdym razie. Siedzieliśmy przy stole z tym moim mechanikiem z okrętu i rozmawialiśmy na taki przyszedł temat teologiczny jakiś, że on mówi, że on był takim ateistą totalnym, a ja mówię, nie no, Bóg istnieje, tylko, że jego nie znam, ale to nie jest możliwe, żeby świat powstał sam po prostu. I w tym momencie do naszego pokoju, bo myśmy mieszkali w takich w dwóch pokojach, jak gdyby, połączonych e, z łazienką. W naszym pokoju mieszkali z marynarki wojennej, a w drugim pokoju był jeden żołnierz z lutniska, obsługi lotniska i z oddziałów specjalnych, z Formozy, tych naszych oddziałów specjalnych, takich właśnie coś w, w stylu Navy Seals. W tym momencie, kiedy ja mówię, że Boga nie znam, ale wierzę, że jest, on przyszedł do naszego pokoju, ten nasz kolega z tych oddziałów specjalnych spojrzał się i powiedział werset z Pisma Świętego, z Jana sobie tutaj, 11, 25, 26. Powiedział, I powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył, a każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze, czy wierzysz w to? Ja mu powiedziałem, że wiem, kto to powiedział i on to powie, wypowiedział ten werset i wyszedł spokojnie, nie rozmawiał, tylko powiedział wyszedł. No i od tamtej pory coś się zmieniło, więc zacząłem szukać Pisma Świętego. To, że byłem w Kościele Katolickim, no to do Kościoła Katolickiego, no bo stamtąd wywodziłem się, no ale zacząłem czytać Pismo Święte. No i to mi nie zgadzało się zupełnie. Zobaczyłem, że rozdźwięk to jako naucza Kościół, co mówi Pismo Święte, ale wiedziałem jedno, że Pismo Święte jest święte i nienaruszalne. I tak po prostu przyjąłem Słowo Boga, jak jest napisane i postanowiłem iść za słupem Pana. Nie za religią żadną, za ludźmi, tylko za Słowem Bożym. No i tak, tak to się okazało, że siedziałem sam przy komputerze. Moja rodzina się na mnie patrzyła, i mówi, co temu się stało. E, siedzi czy pismo święte czyta. Niektórzy mówią, że no, a tam przejdzie mu za chwilę. Tak, przeszło, ale na nich, a nie, nie, nie przeszło na moją żonę, na moją córkę, na moich przyjaciół, też z którymi trenowałem i tam służyłem w wojsku, także w końcu założyliśmy taki kościół domowy, bo siedzieliśmy, szukaliśmy chrześcijan i w, w kraju, który mówi, że jest katolicki, nie bardzo widziałem się Przynajmniej takie było moje rozeznanie, no i w końcu sami założyliśmy taki kościół domowy i, i tak e, poznawałem później Braci, gdzieś przez internet, przez, przez no, spotkania. No i tak prawda jest taka, że jak w piśmie jest napisane, Bóg pobudzał mnie i pociągnął mnie do pana Jezusa. To słowo od wersetu o panu Jezusie. I wtedy dopiero zobaczyłem i zrozumiałem, że pan daje nam szansę. I jeszcze jako. Też przełżony w wojsku, zawsze się zastanawiałem, miałem takie myśli, jak to jest, że ja jakoś przełżony, jak tam żołnierz jakiś podpadł do mnie, czy coś tam było nie tak, to ja zawsze dawałem im szansę, zawsze się śmiałem, mówię, żeby mi to było przedostatni raz. I się zastanawiałem, dlaczego ja nie mam takiej szansy? Dlaczego jakbym mógł zacząć życie na nowo, czemu ja nie mogę? Ale jak zacząłem czytać Słowo Boże, to zobaczyłem, że Bóg daje nam szansę, daje nam czystą kartkę. Po prostu daje nam nowe życie, poukładam nadzieję w Panu, ślubowałem Mu żyć i iść za Nim, krok w krok. Całe szczęście mam braci, siostry w wierze, którzy mnie wspierają, z którymi ja jestem na co dzień. Tu mogę się spotykać z naszymi braćmi, modlić się razem, wspólnie. Także to takie świadectwo. Tylko chwała Panu. Powiedzcie kilka słów o swoim poprzednim życiu, jakim byłeś i zmianie. Tak, to jest w stylu, ponieważ Państwo No Byłem takim, by to powiedzieć, uprawiałem sport. Zawodowo też przy okazji, bo byłem marynarzem, ale też pragnąłem sport wyczynowo. Byłem mistrzem polski, ale też nie przeszkadzało mi to, że byłem aż alkoholikiem. Tak samo, tak, da się. Da się być alkoholikiem i mistrzem polskim. mistrzów świata, którzy byli alkoholikami. Także to jest, to było takie było, było związanie moje. Papierosy oczywiście. Nie mogłem rzucić papierosów. Pamiętam, jak powiedziałem sobie, że powiedz sobie, Roman, naprawdę, no nie rzucisz, nie jesteś w stanie. I się przyznać sam przed sobą, że no, nie dasz rady. No i tak, jak się nawracałem, to w pewnym momencie była tak miałem pieska, więc jak wychodziłem na spacer, żeby żona nie paliła w domu, żebym mógł sobie tam zapalić, no to z nim wychodziłem na spacer. Popalałem i wracałem. Ale już w tym czasie czytałem Pismo Święte, już się nawracałem, ale jeszcze te papiery gdzieś tam miałem w kieszeni. I w końcu stanąłem przed. No, na dworzu przed tam ławką. Dopalałem tego papierosa, miałem połowę, spaliłem, i usłyszałem w głowie taki głos: Nie jest śmierć ze świątyni pana. Wyrzuciłem i nigdy mi się nie zechciał, A całe życie nie mogłem rzucić, bo był tak, że ja nawet rok nie paliłem. A i tak wracałem do, do nau. To takie, że. No, byłem związany alkoholem, papierosami. Jeśli ktoś tak powie, no. To nie było tak, najgorzej. gorzej. No, bo wszyscy są tam związani czymś, alkoholem, papierosami w jakimś stopniu. Ja byłem dosyć mocno. Mogłem nie pić tydzień czasu, nawet dziesięć dni, jak się brało antybiotyk. Ale cały czas marzyłem, żeby się napić. Więc pod tym względem, no, zmieniło mi się wszystko. Od tego, jak żyłem, co robiłem w starym życiu to, to to całkowicie inne życie zupełnie. Nie, nie będę nie będę mówił tutaj o nazwiskach, ale znani, znani zawodnicy naprawdę bardzo znani zawodnicy, ja ich znam prywatnie, tak byli alkoholikami. Nie będę mówił, bo to no, nie chcę mnie o nikim mówić. A ja? Ja byłem mistrzem Polski w podnoszeniu ciężarów, a później zacząłem uprawiać judo i tam też miałem, no byłem miałem dwa medale brązowe w judo w ciężkiej wadze. Ale to jest ja znałem naukowych palaczy, którzy byli wicemistrzem olimpijskim w pływaniu. Albo mistrzem świata w podnoszeniu ciężarów wicemistrzem olimpijskim. To był alkoholikiem. To, to, się, to można wszystko pogodzić, to jest, ale to jest straszne, bo to jest taki na Ugrze, że nie można z tego wyjść. Dzięki tylko Bogu jestem, mogłem to zrobić, bo wiem dokładnie, że ja dosyć byłem tak słaby i tak związany, że ja potrafiłem na rok czasu nie palić w ogóle, ale po miesiącu trzech, się zastanawiałem, dlaczego mi się chce palić. Po czterech, po pół roku. Minął rok, są mi rozbolał na w Sylwestra, no i dalej zacząłem palić kilka lat. I to były takie próby po miesiąc. W tym momencie, kiedy usłyszałem ten, taką myśl mocną i wyrzuciłem, nigdy nawet na sekundę nie zachciało mi się palić. Tak samo z alkoholem oczywiście też. Dzięki naszemu Panu tylko i wyłącznie, bo no to więcej już nie wiem co powiedzieć. Tylko chcę podziękować naszemu Panu za wszystko. Amen. Zapraszamy bracie. Ja to nazywam u mnie takim porodem pośladkowym, co się działo ze mną, więc długo to trwało i było bardzo bolesne. Chcę o tym opowiedzieć dzisiaj na chwałę Boga. Ech który jednak zrodził mnie, chociaż było bardzo boleś, boleśnie. Dlatego tak, co cały czas to żywe jest, chociaż to było już prawie 30 lat temu, ale żywe to jest we mnie cały czas. Do tego stopnia żywe, że kiedy o tym opowiadam, to się rozkleja. A powinienem już nie, bo to już powinno gdzieś przysknąć we mnie. A jednak... A jednak, tak jak tu brat się dzielił, urodziłem się w takiej mocno religijnej, katolickiej rodzinie. Miałem dobrych rodziców, kochanych, chociaż ojce, ojciec był furiatem niesamowitym i nie panował kompletnie nad sobą. To był jego problem, z którym niesamowicie walczył i cierpiał. I, i, i, I dopiero pod koniec życia, to że powiem później, się z tym dzięki łasce Bożej uporał. Siedem lat przed śmiercią się nawrócił. I, I przez te 7 lat już był innym człowiekiem. Umarł jako dziecko Boże, pożegnawszy się z nami tak pięknie, w ostatni dzień. No ale wracam do tego. Także byłem bardzo mocno. Majówka, dzień, miesiąc maj, tak, taki przykład tylko. Miesiąc maj był poświęcony całkowicie majówce, czyli Marii i październik Różańcowi. Codziennie podmawialiśmy różanie. Cała rodzina na kolanach. Ja nie mogłem się doczekać. Liczyłem tylko, która to cząstka. No bo to było uciążliwe dla mnie, jako dla chłopaka takiego, który fikołki tam wyprawiał. No ale w takiej rodzinie się urodziłem. W moralności byłem wychowany, religijności. No i tak mocno później wciągnąłem się, zacząłem działać mocno przy kościele katolickim. W różnych kółkach teatralnych, takie prowadziliśmy z, z taką z moją przyjaciółką z klasy, szanowany byłem przez to, bo tam różne yy, na jasełka robiliśmy skacze, to, był, to były lata wiecie, no, 70, więc ja mam 65 lat, że się przedstawię, Jasiek jestem, no, na imię Jasiek. Więc to były te lata, kiedy nie było komórek, tak, nie było internetu, nie było telewizji, jak była, to były tylko dwa programy i, i, i to jeszcze dwa telewizory we wsi. Ja jest, mieszkam w Białce Tarczańskiej, tej, która zakopana jest koło Białki tarczańskiej, wiecie, nie? No i... I, e, no więc e, taką rozrywką dobrą było to, że, że, że się przychodziło na tą salę katechetyczną, tam były prawda, siedzenia, tam mnóstwo ludzi przychodziło, ile tylko się stojące miejsca i w drzwiach i wszędzie, a myśmy te skecze odprawiali na, na, na urodziny księdza, na imieniny księdza, na jasełka, na różne takie rzeczy. Nie? No byliśmy tacy słynni aktorzy wiejscy. No i to nas cieszyło, to, na, to też nam prestiż jakiś dawał mnie, prawda, chodziłem z podniesioną głową. Mama mnie nauczyła takiej grzeczności też niesamowitej dla starszych osób, co było dobre też, prawda? No, może nie wiedziała, że to biblijne, ale to jest. Więc zawsze przed siłą głową się stawało. <grych> dlatego byłem szanowany, dlatego mama była ze mnie dumna, a ja tam po kontakt robiłem to, co chciałem. Przykład taki dam, jak brat tu mówił. <krych> Nadużywam alkoholu, ale jak się opiłem... To, żeby mnie baby nie widziały stare w dom, w, we wsi, żeby miały o mnie dobre zdanie, to szedłem koło rzeki, do domu, nie? po krzakach. No, ale Bóg widział ja, nie? No, ale kobiety dalej miały dobre zdanie o mnie i chwaliły ma, przed mamą. I co się dzieje? No, tak sobie żyłem. Później ożeniłem się, dziecko, syn. Yy. Wyjechałem do Stanów w 1986 roku, gdzie dolary były, wiecie, niesamowicie... Rok tam posiedziałem, wybudowałem dom, jak przyjechałem, kupiłem malucha, bo to już był luks. Właściwie niczego mi nie brakowało, wszystko się mi dość dobrze układało. Zdrowie miałem dobre, silny byłem. Żonę miałem, którą kochałem bardzo. I, I gdzieś 30 parę lat, jak miałem, powstała we mnie jakaś, zrodziła się mnie pustka. Chodziliśmy do kościoła regularnie, prawda, te, te majówki, te październikowe, różańce. To oczywiście ja jak najczęściej chodziłem do spowiedzi do komunii, bo to było taka, taka, no taki, takie, takie wychowanie, ale zrodziła się pustka. Nie wiedziałem czemu. Ktoś mi się nieraz pytał, no ale czego ci brakowało tak? No właśnie czego. Gdzieś miałem tą dziurę, tą pustkę w środku taką, którą I zacząłem szukać Boga, ale nie wiedziałem jak, nie wiedziałem gdzie. No więc jak to w tym wychowaniu myślę że se przestanę grzeszyć. No, przynajmniej tymi grzechami, które myślałem, że mogę zapanować. Ja bardzo przeklinałem. To góra leży. Tak cieli wtedy, że głowa ma, teraz mniej. Ale wtedy po prostu było na, na, na porządku, więc ja tak samo, prawda. Nie szło. To były przecinek za przecinek dwa. Jedno słowo dobre, dwa przekleństwa, nie? i już nie mówiąc o nadużywaniu alkoholu czy papierosach, bo to był standard. No więc, no więc postanowiłem chodzić do komunii. Co niedziela przynajmniej. Wiecie, że kiedy, kiedy poszedłem do spowiedzi i, i żałowałem tych grzechów i potem poszedłem do komunii, to taka błoga, taki błogi pokój mnie ogarniał. Tak czułem, że po prostu, że, że mogę stanąć przed Bogiem wtedy. Tak otrzymałem w swoim sumieniu. Na ten czas, nie wiem czy dobrze mnie zrozumiecie, na ten czas po prostu tak było. Tego nie rozumiałem długo, potem jak się nawróciłem, dopiero później przyszło zrozumienie, ale o tym już może albo wieczności, albo kiedyś, nie dziś, bo to by mi zajęło 4 godziny tutaj, a tyle Wam nie chcę zająć. I, I tak zacząłem chodzić do tej komunii. No ale poszedłem do spowiedzi na przykład w piątek, czy w sobotę. Do komunii w niedzielę z zaciśniętymi zębami przez te dwa dni. W niedzielę poszedłem rano do komunii, bo się już bałem, że jak ujdę na sumę, to już nie wytrzymam. Gdzieś tam mi się wymie. No i, ale postanowienie było mocne. No i później do popołudnia, po, po południu mi się za, bardzo często w niedzielę przydarzyło. Znowu walnąłem jakiegoś, jakieś przekleństwa, jakieś, jakieś, jakieś takie słowo wulgarne, gdzie mnie sumienie oskarżało za to słowo. I już nie mogłem do kogoś. Cierpiałem. Byłem niesamowicie poniewierany przez poczucie winy. przez I tak to trwało sobie, wyobraźcie, półtora roku. Rodzina moja mówi, że zwariowałem, ponieważ ja było tak, że, że dwa razy w tygodniu byłem w spowiedzi. Jak klęknąłem przed konfesjonałem i, i zacząłem księdzu mówić tą regułkę, ostatni raz byłem w osobie świętej dwa dni temu, to ksiądz mówi to takiego porobiłeś. Ja mówię, nakląłem, przekląłem. No to zmów sobie powiedź, spowiedź w powszechną. No to mi nic nie daje. To, to mnie nic nie dawała spowiedź powszechna. No musiałem być tu. To ksiądz dziwił. dobra, no to za pokutę zdrowaśkę jedną, nie? No bo tam wiele nie trzeba było, No ja poszedłem tą zdrowaśkę zrobić, mówić, no poszedłem do tej komunii, No i tak to trwało. Ale ciągle niezaspokojony, ciągle ta pustka była jakoś, nie? A przecież się starałem wszel, na wszelkie sposoby. I był kiedyś czas taki, że około półtora roku, te, półtora roku jak to trwało, ta, ta, ta, ta, taka, ten wysiłek z mojej strony i to, to spinanie wszystkim mięśni, że nie powiem, których najbardziej, że w, ucieszyłem się, bo w sobotę byłem do spowiedzi. Rano w sobotę byłem do spowiedzi. Na poranej mszy w siódmej się odbywała, ja poszedłem do spowiedzi. Wcześniej i na niedzielę już byłem przygotowany, że pójdę do tej... Bo dla mnie msza wtedy była z komunią, to było sens. Bez komunii nie było jakby takiej pełni w tym wszystkim. Nie? Tak, tak odczuwałem to gdzieś tam w mojej duszy. I, I wieczorem, już późno wieczorem, przyszedł do mnie pewien przyjaciel może nie przyjaciel, kolega i rozmawiamy sobie tak po prostu luźno, zupełnie nie było żadnego tematu jakiegoś, gdziebym mógł jakoś wytłumaczyć moje, to moje, że wyraziłem przekleństwo, bo ja przeważnie jak musiałem się zdenerwować, albo coś bym musiał wkurzyć, albo coś, nie wiem, zirytować, żebym przekroł w taki sposób, który nie chcę teraz powiedzieć w jakim, nie? To przekleństwo mnie najbardziej poniewierało moją duszę, moje sumienie. I tuż sobie rozmawiamy normalnie i nagle pych to przekleństwo wyleciało z moich ust. I ja mówię, o Jezu, nie zamknąłem. A on mówi, co się stało? A on mówi, nie, nic, nie? Tak, ale, ale już było obciążone moje sumienie. I ja już wiedziałem, że w niedzielę już nie pójdę. Już nie to, rozmowa już się nie, nie, to, nie, nie kleiła. On po, poszedł za chwilę. A ja sobie myślałem, jak tu w niedzielę iść rano, żeby znowu. Wiecie, w sobotę rano byłem do spowiedzi. Nie, i w niedzielę już, żeby do spowiedzi iść, żeby móc po prostu być, ten opłatek przyjąć. I rano po prostu się wyczaiłem, myślę, że se ksiądz przychodzi zawsze rano wcześniej, to ja pójdę i, i gdzieś tam konfesjonale wedzie i ja go dopadnę i mu powiem, że nagląłem, no i on mnie tam po całej, nie? i się stanie. No i, no i co? I poszedłem rzeczywiście, szukam księdza po całej tych konfesjonalach, nie ma siedzenia. Jakieś tam kobietki sobie siedzą, już wcześniej tam nie? czuwają. A ja szukam księdza, księdza nie ma, no to do zakrystii. Księdza nie ma. Y, y, ten. Kościelny mi mówi, że ksiądz, nie wiem, już, no i dochodzi ósma, to umrzała, powinna być już, a on, jego nie ma. No nie było komórek, wiecie, wtedy, nie, jeszcze, to było prawie 30 lat temu, więc nie zadzwonił. No, po drugie, nie wiem, może się bał też, bo telefony są, no, ale nie. ksiądz to ksiądz, nie, to ranga, no jak tam. No i dobra, no w każdym bądź razie czekamy 5 po ósmej księdza nie ma. A ja już wiecie, nogami przebieram, no bo już przeżywam to, co przeżywam. I, i ksiądz spada jakieś 7 czy 8 minut potem, szybko, normalnie zrzuca kurtkę w lotku, ubiera ten, te, te, nie, te swoje szaty, szybko już było nastawione wszystko, no jak wiecie, nie? Ja, mówię, ja do niego, mówię, projekt księdza, ja muszę się wyspowiadać. Nie, nie, teraz, nie teraz. Ale projekt księdza, ja muszę się wyspowiadać, nie? Ale nie teraz po, po, po mszy. Nie teraz muszę się wyspowiadać, mówię, bo ja muszę, Projekt księdza, to jest waga życia i Nie teraz, poszedł. Nie? No i dzwony, które zabiły, ja zostałem w tym, za zakrystii, no i, no i dramat dla mnie. Ja nie mogę iść do komunii. Wyszedłem na, na kościół tam, na, no nie, do, do, do głównej sali. No i nie wiem w ogóle, co się dzieje. Nie uczestniczę w ogóle we mszy. Jedno, co jest to, że nie pójdę do, do komunii. I wiecie co, ja nie doczekałem do, do, do końca tej mszy. Poszedłem do domu, sponiewierany jak pies. I przyszedłem do domu... I pamiętam, taka piękna pogoda była, słońce, ja mam taką no, dom, mam swój dom drewniany i, i mam takie dużo szkła, mam taką werandę i żona gdzieś się ulotniła i, i syna też nie było, ja byłem sam w tym, w, tym, w tym domu. Zamknąłem drzwi i poszedłem leczać. Ale to... Czułem się tak strasznie, czułem się po prostu jak... I do, dosłownie tak mówię, mówię, Boże, jeśli ja nie wytrwam jednego dnia bez grzechu, to kim ja jestem? E, chciałem umrzeć, wiecie? Nie miałem myśli samobójczych, absolutnie, ale chciałem umrzeć. I Mówiłem do Boga, Boże, zabij mnie, bo ja nie jestem nic wart. Weź mnie po prostu i zabij. I... i... Jestem śmieciem, jestem gnojem, jestem. Jestem nic nie wart. Nie potrafię jednego dnia utrzymać się przy Tobie. I tak strasznie płakane wtedy. I ten płacz mi sprawiał ulgę. Po prostu lżej mi było, tak? A się darłem normalnie, ale z ale, ale płaczy. I wiecie, kiedy tak w takim stanie byłem? We mnie gdzieś w środku, nie wiedziałem gdzie, w moim jestestwie usłyszałem głos nie jesteś gnojem, nie jesteś niecie. jesteś moim dzieckiem. Ja za ciebie umarłem. Wiecie, co się stało dziwnego? Coś? I stało się coś takiego, że, że ja chciałem płakać dalej, bo ten płacz mi sprawiał ulgę. Fizyczną mi ulgę sprawiał i taką o, uczuciową, duchową, duszerną. A ten płacz ustał. Łzy ustały. Ja chciałem płakać, a już nie było płaczu. I przyszła taka ulga, taka jakby ktoś ciężar, jakiś ogromny ten cały ciężar poczucia, winy, grzeł, został zabrany. Ja tego kompletnie nie rozumiałem jeszcze, ale ulga była i oczywiście to wszystko poszedłem, umyłem się, zacząłem się zastanawiać, co się, to, co się to wydarzyło, bo ja nie miałem pojęcia, ale wcześniej dwa lata zacząłem taki biznesik, sklep sportowy z moim przyjacielem ze szkoły średniej. No i przez te dwa lata ja również go nawracałem, bo on poszedł do sekty. I moim zadaniem i moim żonem było nawracać go, bo poszedł do, do sekty zielonoświątkowej. No i ja go nawracałem. Więc, no bo się bałem, że on może ten nasz, nasz majątek sprzeniewierzyć, no bo takie suchy krążyły, że sekta to na pewno, wiesz, pójdzie, a myśmy mieli już wspólnotę, już mieliśmy spółkę ze sobą i to spółkę cywilną, gdzie wiecie jak to wygląda, niektórzy, że... Że nic bym, jakby on oddał, to ja bym to by oddał, jak on, prawda, by nie zapłacił, to ja musiałbym zapłacić tak, tak jest takie Spółek cywilnych. No i dlatego go nawracałem, nie? Po drugie, bałem się o jego duszę, no więc też go nawracałem. I, ale rozmawialiśmy, tak? I on już miał tak mnie dość, bo ja go tak nawracałem i mówię mu o papieżu i o świętych i o tych i tak dalej, prawda, że on kiedyś już miał mnie tak dość. Że powiedział mi, wiesz co, ty wierzysz kiedyś, jak robiliśmy jeszcze na podwórku razem, tak fizycznie. Mówi mi, ty, ja wiem, ja tak, Ty, wierzysz i ja wierzę. Tylko, że y, ja wiem, z tej mojej wiary wynika, że ja wiem, że jestem zbawiony, a ty tego nie wiesz. I ja chciałem wtedy wykrzyczeć mu w twarz, że ja też wiem, i coś mnie zacisnęło. Nie, nie potrafiłem tego powiedzieć, że ja wiem. Mógłbym skłamać, ale nie wiem, dlaczego nie, nie mogłem skłamać. Po prostu mnie, wierzę, że Duch Święty te, później jak się ocenę, że Duch Święty mi zamknął te dla mojego własnego dobra, bo to była nie nieprawda. I on poszedł, ja odszedł. I teraz ja przychodzę do niego i w ferworze gdzieś tam różnych rozmów, ja mówię, wiesz co, jakoś tak, jakoś tak Pan Bóg poprowadził, że ja się mu zwierzyłem, co przeżyłem w, tej mojej, tam, w tym moim domu, w tej mojej terenie. A on do mnie wtedy i ja tak trochę... Myślałem, że mnie się to wszystko uroiło, że ja to wszystko gdzieś może w tym stanie, w którym byłem, prawda, to mogło mi się tam gdzieś coś wydawać. Nie rozumiem kompletnie tego, ponieważ ja nie czytałem Biblii, nie wiedziałem, bo, bo, co się dzieje z, z takim człowiekiem, co to jest za przeżycie. A on mi mu, słucha, słucha i mówi: Chłopie, ty się na nowo narodziłeś. Co to znaczy na nowo? No i ją. On wiecie, i tak się zaczęło czytanie Biblii, ponieważ, ale to jeszcze jest jedna sytuacja, którą powiem, bo to jest ciekawe, że mówi, słuchaj, kup sobie, on mi pokazał to wszystko, prawda, musisz się na nowo narodzić i tak dalej, że każdy człowiek, który się narodził z ciała jest, no wiecie, o co chodzi, nie? Wszyscy bracia jest tylko z ciała narodzony z ojca i woli ojca i matki, natomiast ten, który się z Boga narodził, ten prawdziwie jest dzieckiem Bożym, tak? I tak, i on mi to wszystko pokazał, do mnie to tak docierało, wiecie, docierało, jakby mnie te słowa ja wiedziałem, że to prawda, bo jak gdzieś wewnątrz czułem i, i, i gdzieś przyszła jakaś łaska, że ja wiedziałem, że to prawda, ale, ale ja jej nie przyjmowałem tak, żeby te słowa jeszcze wywierały na mnie jakiś od razu, żebym mógł powiedzieć, Panie, dziękuję Ci, że nowo maradzony jestem, nie? W ogóle ja... To był czas, to był, to był kawał czasu, zanim ja to wszystko zrozumiałem, zanim to słowo we mnie się zakorzeniło i, i, i, i mogło wydać pląt w postaci wiary, nie? To, w to, to słowo. I on mi mówi, prawda, no i potem ja yy, mówi tak, kup sobie Biblię, zobaczysz, czytaj, zobaczysz, prawda, bo, bo ja też tak, prawda, miałem takie przeżycia i tak, i opowiedział mi swoje świadectwo dokładnie, jak to się wszystko stało. Oczywiście inaczej niż ja, ale, ale ten sam rezultat, nie, i ja mówię, Boże, kochane, to jak, to piękne, to coś, coś tu musi być w tym, nie. No i oczywiście ja chciałem kupić tą Biblię i wiecie, już nie będę tak długo wam opowiadał, bo to były, takie przeszkody były w kupieniu tej Biblii, że to jest aż niesamowite, wiecie? Wszystko, przez miesiąc czasu ja nie mogłem kupić Biblii. To musiałbym na chwileczkę zająć czasu, w jaki sposób to się wszystko działo, albo był wypadek, albo mi ktoś przeszkodził, albo klient mnie załapał, albo coś. Wiecie, ja nie mogłem przez miesiąc czasu kupić Biblii. I potem coś się takie stało, co myślę tak, jadę samochodem, ja w Zakopanem wtedy pracowałem, wyłączam wszystkie urządzenia, jakiekolwiek miałem. Ja pracowałem wtedy jeszcze na radiotaksji w Zakopanem i, i tam zawsze jakiś albo kurs, albo to, albo to. Myślę, że wyłączę wszystko, dojadę do Zakopanego, jadę na hramcówki tu poniżej kościoła katolickiego jest, jest księgarnia, więc kupię najpierw Biblię i będę miał tą Biblię i później dopiero włączę radio i, i się udostępnię do pracy, nie? A po drugie, wstyd mi było przed tym moim przyjacielem, bo jak mi się zapyta, kupiłeś tą Biblię, a ja mu obiecałem, że se kupię i powiem, że nie kupię przez miesiąc, to no, nie honor, nie? Stracę twarz. I tak z, z jednej strony po to, żeby czytać Biblię, ale więcej ze strony jeszcze w tym momencie było to, żeby nie stracić twarzy, nie? Bardziej mi zależało na tym, żeby nie stracić twarzy. I wiecie, i jadę i w się kupię tą Biblię w tym teraz. I dojeżdżam na te ramcówki do Zakopanego, dojeżdżam do tej księgarni, a w nocy się księgarnia spaliła. Idzie to? To no po prostu niesamowite rzeczy, nie? Kiedy już było postanowione, nie? I tak mi przeszedł kolejny tydzień. Nie? I, i, I wstydziłem się, że on przyjedzie kiedyś do mnie i opowie mi to. I wiecie, on przyjechał. Jeszcze tydzień nie minął, jak on przyjechał, nie? No, cześć tego dnia. Padł normalnie. Padli z żoną. I e, mówi: kupuj sobie tą Biblię? A no, ja taki, normalnie, skruszony. Mówię: Jest to nie uwierzysz, ale jak ci opowiem, to. Ale nie uwierzysz, jak ci opowiem, co się wydarzyło. Niech... Ja wam tylko w skrócie już ostatni fragment opowiedziałem. A on mówi: Wiesz co? Poszedł na chwileczkę, przywiózł samochodu, przyniósł mi Biblię. Nie? Ja mówię, no Ma, masz tu Biblię, nie ja Ci kupiłem. A mówię, ale skąd wiedziałeś, że nie, że nie kupiłem sobie Biblii? On mówi, nie wiedziałem. Po prostu tak mi Pan Bóg położył na sercu, żeby Ci Biblię kupić. Nie? I dał mi Biblię. No i tak się zaczęła moja przygoda z Panem Bogiem. Zacząłem czytać. Oczywiście, że nie trwało to jeszcze jakiś czas, bo no bo zacząłem sobie wypisywać, kupiłem sobie z kościoła katolickiego, zacząłem wertować to wszystko z Biblią, z tego zacząłem podkreślać, wypisałem kilka tam, prawda, sprzeczności, tych. Nie mieściło się mi to w głowie, no, godziny spędzałem, bo, no bo pragnąłem. I chodziłem do księży. Byłem u sześciu księży. Najpierw u naszego, nie? ale nie po to, żeby się z nimi kłócić. Ja byłem, bo oni byli dla mnie autorytetem dalej. Ja poszedłem jako do autorytetu, pytać się, jak to jest, czemu tak jest, na przykład o pośredniku, prawda, że jest jeden, tu pisze, a tu my mamy tylu pośredników, a ja patrona Jana mam takiego kochanego, nie? No i, i, i tak dalej, nie? I, no i, ale nie był jeden ksiądz, tylko tak wam powiem, jeden ksiądz tragicznie się zachował, po prostu kazał mi spalić w Biblię, że zwariuje, bo on mówi nie jeden zwariował, ci inni to ta byli, jacy byli, a jeden mi ksiądz powiedział tak, ja ci człowieku wszystkiego nie wytłumaczę. Ale jak będziesz szukał Boga prawdziwie, to Go znajdziesz. I został z tym. On mi nie tłumaczył, bo on nie wiedział jak. Te rzeczy, które miał bo się nie da wytłumaczyć. Po prostu trzeba w niej uwierzyć. I je przyjąć, i je stosować. Nie? Teraz już wiemy, ale wtedy nie wiedziałem. No i tak się zaczęło, prawda? Zacząłem czytać Biblię. Zacząłem później chodzić z moim synem, który miał tam naście lat. Dopiero on tak przyzgnął do mnie mocno... Ten, ten, ten przyjaciel mój mówi, chodź zaglądniesz prawda, jak jest, jak jest tam u nas, prawda, w kościele Zieloną w Nowym Targu. No więc poszedłem, taki sceptyczny. No, oczywiście na początku mi się nie podobało, bo to nie była msza, to nie było coś takiego, jak, prawda, jak do czego byłem przyzwyczajony, więc było szale. ale jedno dziwne było, nie, że podnosili ręce, że śpiewali prosto Chrystusowi, nie, nie, nie tylko Chrystusowi, ale Chrystusowi śpiewali, że śpiewali Bogu, że, że swoimi słowami się modlili, nie regułkami. No, zaczęło, prawda, coś tam się łamać, coś tam się zmieniać. I wyobraźcie, że następne półtora roku to trwało. Ja chodziłem z moim synem na ósmą, na mszę, a na dziesiątą do Nowego Targu, nie? Do, do, do Kościoła Zielonego Świętego. Dopiero po półtora roku zdecydowałem, że że jednak nie mogę już chodzić do Kościoła Katolickiego, bo, bo to jest tak sprzeczne z Pismem Świętym. Już na tyle poznałem, tyle mi się to gryzło, że już nie mogłem wysiedzieć, wytrzymać na, tym, na tej mszy, na tym wszystkim już, już po prostu wszystko się mi przewracało. I powiedziałem mojej żonie, że ja nie dam rady już więcej prawda, w tym uczestniczyć. No i zaczęła się moja droga uczniostwa, dopiero o której, no może na tym skończę dzisiaj. To jest świadectwo mojego Narodzenia na nowo, a uczniost to trwa do dziś i dziękuję Bogu, że Bóg nie zrezygnował pomimo jego uporu i, i moich pokrzywionych dróg, mojego charakteru, wykrzywionego całkowicie, jak się przyrównuje z Panem Jezusem, to wykrzywionego strasznie, ale Pan prostuje, moje drogi, za to jestem mu wdzięczny. Niech mu będzie chwała. Amen. Amen. Oj. No moja żona kiedy my mamy szeroką rodzinę, znaczy większość rodziny mamy 80% Stanach. I, I moja żona dość często tam jeździ. Ja też kilka razy już byłem. Pierwszy raz byłem w 86 roku, tak jak już wcześniej wspomniałem, później kilka razy jeszcze. I moja żona tak zareagowała na to, że myśmy, myśmy zawsze mieli wspólny, nigdyśmy nie mieli pieniędzy ja swojego ona swój. Mieliśmy wspólną kartę i zawsześmy się szanowali. Mówiliśmy się na samym początku, że ilekolwiek będzie tych pieniędzy, prawda, mia, mieli, ilekolwiek będziemy mieli, to zawsze zakupy proste, zwyczajne, no to wiadomo nikt się nie musiał pytać, prawda, ile chleba kupić, albo cukru, czy czegoś tam, prawda. No ale już, jeśli chodzi o na przykład, chcę sobie kupić garnitur, albo swedry jakieś, albo coś, bo był czas taki, gdzie nam było biednie, to my będziemy z sobą konsultować. Czy żona jakieś sukienkę, czy coś, to będziemy z sobą konsultować, żeby się szanować, żeby też, prawda, jakiś ten budżet był taki szanowany przez nas, wspólnie podejmowane podejmowane decyzje. Więc to było ustalone i to funkcjonowało. Natomiast nigdy nie było czegoś takiego, że że ja mogę sobie wziąć, nie wiem, na dzisiejszy że na przykład tysiąc złotych i sobie zrobić z nimi co chcesz, nie? I ona tak samo. I to szanowali... jestem jeszcze? Gdzieś nadcisnę? I tośmy szanowali, na... I, tośmy szanowali i, i, i dobrze było nam z tym. I wtedy, kiedy ja powiedziałem, że ja zrywam z kościołem katolickim, z tą religią, że, że, że jednak przyłączam się do tego zboru, jeśli do tych ludzi, którzy są w tym zborze, jeśli tylko tam będzie mówił, i ja też zaznaczyłem, bo nawet z pastorem, jak rozmawiam, mówię, jeśli tu będzie głoszona prawa Biblii, ta, ta Biblijna, to ja będę do tej pory z Boże. Jeśli nie, to mnie nie będzie. Nie? Po prostu na samym początku jeszcze nie mając takiego dużego poznania, większego. I ja to od razu określiłem, nie? Żeby, tak szczerze po to, to, co miałem w sercu, nie? I, I tak jest do dziś. I tak mnie znają do dziś, nawet w tym mówię, nie, że ja nie jestem zielonym Środkowcem, ja jestem po prostu chrześcijaninem. Chcę być uczniem Pana Jezusa, chcę być chrześcijaninem. I żona moja e, wtedy przyszła do mnie e, po tym fakcie, może nie wiem, dwa, trzy miesiące, może cztery, już nie pamiętam. I e, mówi mi tak grzecznie, no bo się grzecznie do siebie zwracamy, mówi mi Janek, jadę do Stanów. A ja mówię, jak to jedziesz do Stanów? Kiedy? Bo wcześniej zawsze uzgadnialiśmy, nie? Jak to... A ona mówi, no za miesiąc, za cztery tygodnie. Już kupiłam bilet. Jak to kupiłaś bilet? I wiecie, we mnie to było takie uderzenie niesamowite. Ja byłem przekonany w tym momencie, a syn był ze mną, wiecie, syn, syn ze mną był.. On jak, ja nie to była łaska od Boga, bo ja bym nie wiem, czy bym sam dał rady, bo wszyscy byli przeciwko mnie. Cała rodzina mi się wyrzekła wtedy, ale to za chwileczkę opowiem. <śmiech> I, i, i rzecz, ja byłem przekonany, że ona, tym bardziej, że ona jest bardzo związana z rodziną, tamtą, ty, tymi kuzynkami, siostrami, braćmi, prawda, ona strasznie jest związana. To taki klan jest, pozytywny klan, tak bardzo się kochają, szanują. I, i wiecie co, I, ja byłem przekonany, że ona mnie zostawi, że, że, że po prostu nasza rodzina się rozleciała. I istotnie dostała, istotnie było tak, że przez pierwsze dwa, trzy miesiące to tylko chyba jeden albo dwa kontakty były. Nie? Także już wiedziałem, że czułem to. Taka próba niesamowita była dla mnie. I, ale, ale żona wróciła po pół roku. <śmiech> wróciła po pół roku i my jesteśmy razem do dziś. Chociaż żona do tej pory nie przyjęła Pana Jezusa. A, a moja rodzina mi się wyrzekła, oprócz sióstr jednej i drugiej, mam dwie siostry, one tylko płakały, ale nic mi, nic, nic, nie były przeciwko mnie. One tylko płakały. A moja mama się zachowywała tragicznie, a mój ojciec powiedział, że moja, moja noga, ojciec, który bardzo mnie kochał. Bo tak wspomniałem wcześniej, że miałem kochanych rodziców, bo oni mnie kochali, bo oni nas nauczyli tej miłości i, i dziś się szanujemy niesamowicie jako rodzina, jako siostry, braci. Naprawdę mam kochaną rodzinę. I tego, i to wszystko zawdzięczamy rodzicom, bo nas nauczyli tej braterskiej miłości. I i ojciec powiedział, że moja noga twojego progu nie przekroczy, a twoja noga jak przekroczy mój próg, to cię kochnę, wiecie, cztery litery. Ja wiedziałem, że ojciec to zrobił, ja go znałem. Ojciec ze szkodą dla siebie by to zrobił, bo ojciec jak ktoś powiedział, to taki był. Czy w dobrym, czy złym, to taki był. On dochodował, to co powiedział, to zrobił. No i, no i tak się działo nie, na jakiś czas, ale coś później, mijały, mijały lata, Okazuje się także, a bo muszę powiedzieć, jak doszło do tego, że jednak przekraczaliśmy sobie nawzajem, bo to było też takie, czego mnie Bóg uczył, bo, bo jak ojciec wtedy powiedział, to ja powiedziałem, mu, jeszcze wtedy bardzo cielesny byłem, no bo nie wiem, chyba znacie też trochę, nie wiem jak Wy, nie? Wszyscy to przeżywaliście, ale ja. No mało duchowości, duchowych rzeczy było we mnie z charakteru. Nie? Większość to były właśnie te. Tak. A po ojcu też odziedziczyłem charakter taki właśnie, który no, nie, panował, nie miałem opanowania nad sobą. Ja po prostu robiłem wiele rzeczy takich złych w impulsie, w porywie złości albo czegoś. I jak ojciec ja mu powiedziałem a ja mam gdzieś, gorzej mu powiedziałem, żeby twój ruch przekraczać. Nie? On mi wtedy bardzo ubliżył. Po prostu mi tak mi mocno sklął. I ja mu też tam pyknąłem słówko, czy dwa, No i wiecie, i rozstaliśmy się w tym momencie, ale we mnie już było inne serce. Ja wcześniej bym powiedział, a, poszedł sobie, on mi pierwszy, prawda, no to ja mu tylko oddałem. Jakby on mnie nie sprowokował, miałem usprawiedliwienie, nie? Ale nie przed Bogiem. Przyszło słowo czci ojca i matkę swoją, a ja się zamknąłem. i no mówię, Boże, no jak to jest? Co jest w Oczywiście przyszedł diabeł i mówi, no widzisz, gdybyś się nawrócił, to narodził prawdziwie, to byś takich rzeczy nie robił, tak? Ale widzisz, no widzisz, ty robisz tak jak dawno nie robiłeś. I znowu, nie wiem jak bardzo, ale no to była walka niesamowita, prawda? I między tym, co Bóg mówił i co przeżyłem, a tym, co, co, co się z mojego cielska wydobywało, nie? Z mojej cielesności. I, e... No i oczywiście, ja, ja się zaparłem, powiedziałem nie, bo to ojciec przyszedł do mnie, on mi to, za, on mi powiedział tak, on mi to, ja po prostu jedynie co, no to słowo, niepotrzebnie mu odpowiedziałem, nie, no, ale już mu odpowiedziałem, już to poszło. Emocje padły, a słów nie można cofnąć, tak jak Perfekt śpiewa, I, I teraz tak, wieczór przychodzi, znowu przyszło słowo, które znam. Niech słońce nie zachodzi, nam wiemy wasze nie? No ja nie pójdę spać myślę, niech zrobi ojciec ze mną, co chce. Ja już się tak uzbroiłem, prosiłem Boga, mówię panie jak mnie skopię, to mnie skopię, ale ja idę i przeproszę go za to, że mu ubliżyłem, tak? Już nie, nieważne jest, co, co się stanie potem. No i mieszka 300 metrów ode mnie. Nie mieszka. No więc ja poszedłem, chcę otworzyć plankę i nie mogę. Znowu przychodzi to samo, no przecież nie ty jesteś minął. Bo on sprowokował cię, tak? No wie, Bóg jest sprawiedliwy, widzi, że to wiesz, że on zna też motywację, Ty, ty tylko skutek, a tu kto cię sprowokował, tak? No, więc ja odchodzę. Słuchajcie, za trzecim razem dopiero złamałem siebie samego, dzięki łasce Bożej, i dopiero otworzyłem te drzwi. Dwa razy otworzyłem od te drzwi. Już ciemno było. I wszedłem, usłyszałem ojca, że się krząta w kółni. I wszedłem tam, i jak szedłem, stanąłem drzwiak, a on z lodówki coś tam wynosił i popatrzył na mnie takim surowym wzrokiem, ale jakbym i tak, od, tak od, od, obrócił się tyłem do mnie i robił sobie tam jakąś kanapkę. A ja mówię, tato, ja Cię tak bardzo przepraszam, że Ci ubliżyłem mnie. Ja nie mogę z tym żyć, ja nie mogę z tym iść spać. Nie, nie wiem jak Ty, ale ja nie mogę, ja nie zasną bardzo Cię przepraszam. Bóg mi tak, i mówię Mu, jakie Biblia. słowa mi się przypomniały z Biblii, i mówię, ja nie mam rady tak, tak być, nie? I tak Cię przepraszam. I On tak nic nie mówił, ale ja przyszedłem do Niego i tak Go przytuliłem. I On mnie przytulił też. Tak. <laughs> Wiecie? Wszystko pękło. I to było pierwsze takie świadectwo, które później, po latach, bo oczywiście później się nam życie tak układało, że Ojciec nie chciał słuchać. Mówi, Biblia to ktoś napisał ją, to ludzie napisali, tak samo się mogli mylić i tak dalej. Ja chodziłem, aleśmy się spotykali i rozmawiali. Oczywiście były tarcia nieraz takie, że, że dochodziło prawie do wojny religijnej, no ale to też z mojej strony źle, no bo nie byłem jeszcze po prostu ukształtowany przez Boga tak, abym mógł tak głosić Ewangelię prawdziwej, jak, jak jest. Głosiłem bardziej, wiecie jak, nie? Agresywną religię No i, znaczy, prawdę. Jeśli tak w ogóle mogę powiedzieć. Niewłaściwe chyba słowo. Ale co? ale po latach ojciec mi się przyznał, że on obserwował moje życie. Najpierw mówili z mamą, przejdzie mu. Ja grałem w kapeli rokowej kiedyś, ja jeździłem trochę po Polsce, barążyłem bądź gdzie, po hotelach, tu tam. I to, wiesz, I to mi przeszło, między innymi. I ojciec mówi, a tu przejdzie mu na pewno tak, jak już wiele razy był zapalony do byleczego i po jakimś czasie mu przeszło. No i, ale mi nie przechodziło. Nie? Dzięki Bogu nie, nie przechodziło mi i, i Ojciec później mi się przyznał, że on obserwował, co się dzieje w moim życiu. Bóg uwolnił mnie od nadużywania alkoholu, od papierosów całkowicie, od alkoholu po jakimś czasie, prawda? Od przekleństwa zupełnie, od wulgarnych słów zupełnie, prawda? Także moja mama, która mówiła tak, dziecko, ja się tyle umodliłam, żebyś ty te owce sprzedał, bo ja owce hodowałem kiedyś. Mówi, bo tym owcom tyle klołeś, że mówiłam się, modliłam się, żebyś ty owce sprzedał, bo nie będziesz miał komu kląć, nie? No, i, no i wiecie, w końcu owce też sprzedałem, więc modlitwa mamy została wysłuchana tu i tu, nie? No i w każdym bądź razie ojciec 7 lat przed śmiercią się nawrócił. I to nawrócił się w tak spekularny sposób, że tylko łaska Boża. Nie mój, nie mój nawet, nie wiem, rozmawialiśmy, mówiliśmy ojciec dalej był. I teraz ja przychodzę kiedyś do ojca, Odwiedzi ich na kawę rano rodziców, a, a ojciec ma łzy tutaj na policzkach. Ja mówię, co się stało? Myślałem, że oni się pokłócili z mamą. I mówię, pokłóciliście się? Nie? I, i, bo ojciec zawsze jak przesadził, to później żałował, bo miał miękkie serce, ale charakter zwariowany. I wiecie, i, a ojciec mówi, siadaj, to ci opowiem. No to ja usiadłem, i co się stało? Ale ja widzę, że ojcu brodą szarpie, a mu nie szarpał tak jak mnie. On był bardziej twardy w tych sprawach, yy, yy, jeżeli chodzi o, o, o płacz. I, <śmiech> I widziałem, że coś przeżył niesamowitego. I mówi mi, słuchaj, mówi, modliłem się rano, Jezus przyszedł do mnie. A on mówi, jak to przyszedł do Ciebie Jezus? A on mówi, normalnie, przyszedł do mnie i był obok mnie tak blisko, jak nigdy wcześniej. No to opowiadaj. A będziesz się śmiał. Mów, tato, nie będę się śmiał, bo wiesz, co ja przeżyłem, mówię, nie? Do mnie też przyszedł Jezus. Wiesz co, znasz moje świadectwo, więc nie mów, że się będę śmiał. Opowiadaj. I on mi mówi, przyszedł Jezus, ale dużo nie mam do opowiedzenia, mówi, bo opowiem Ci tylko tyle, że powiedział mi takie słowa, a ojciec nie czytał Biblii do tej pory w ogóle. No powiedziałam, tylko znał z, ze słyszenia, z tego, co ja mu opowiadałem, tak, bo ja się odnosiłem do słowa za każdym razem, kiedy dyskutowaliśmy. I mówi, powiedział mi, przed kim ja zamknę, to nikt nie otworzy. A komu ja otworzę, to nikt nie zamknę. I znowu mu brodą zaczął szarpać. Ja mówię, tato, to słowo jest w Biblii. Mówię, to słowo, a on mówi, tak, w Biblii jest? A gdzie to jest? No ja mu otworzyłem, prawda, gdzie to jest, przeczytałem. A on mówi, wiesz co, naprawdę Biblia jest księgą Boga. Nie? I od tego czasu wierzył w każde słowo już. Zaczął, po prostu przyszedł Jezus z łaski i, powie, i tak mu. I wiecie co? I on wtedy zebrał nas wszystkich, całą rodzinę i powiedział tak. Jak ja umrę, to absolutnie nie chcę żadnego pomnika, żebyście mi nie robili. Żadnego, bo to mówi jest Egipt, nie? Już później. I mówi, e, połóżcie mi z, z rzeki Białki kamień, krzyż, mówi, i macie mi napisać te słowa, które Jezus mi powiedział. I do dziś ma tak napisane na, na, na tym na, na komu ja otworzę, nie zamknę nie, i tak dalej. I, I tak, i później 7 lat po tym fakcie ojciec po prostu już nie będę opowiadał, pożegnał się z nami normalnie, jeszcze funkcjonował normalnie wieczorem, pożegnał się i rano już go nie było. Nie. Natomiast ciekawostka, jeszcze mam opowiem tylko taką anegdotkę, kiedyś przychodzę, żeby, bo tam jest taki kamień płaski, yy, granitowy, położony, krzyż jest położony i te, i te słowo jest napisane, komu ja otworzę, to nie, nikt nie zamknie, a przed kim ja zamknę, to nikt nie otworzy. I, I ja przychodzę, żeby wyszorować, bo to tak dość, no bo nie wyszlifowany ten kamień, tylko taki wyłupiony, nie, taki dłutem. I trzeba go co jakiś czas szorować, żeby to jakoś wyglądało tam, nie. No i ja przychodzę, nieraz wy, wyszoruję ten kamień, zmyję wodą, ale przychodzę kiedyś i tak z tyłu do tego grobu, a tam jakieś kobiety, dwie takie starsze, babuszki, E, czytają to, nie? Jedna, drugie. A ja się zatrzymałem, co one tam gadają, bo coś gadały, nie? I ojcu na imię Franek był, Franciszek. I jedna, drugie, mówi: co to tam napisane, Stewka? A Stewka czyta: komu ja otworzę, to nikt nie zamknie, a przed kim ja zamknę, to nikt nie otworzy. A ta druga mówi: a komu ten franek będzie otwierał i zamykał? W tak tłumaczę, i na co chodzi że i mi to świadectwo. Dziękuję tutaj bratu za świadectwo. Myślę, że dobrze się słucha takich świadectw i można się zbudować. Ja nawróciłem się tak około 2000 roku. Już e, tam trochę lat minęło. E, Boga szukałem od dziecka, no nie wiem ile miałem lat. Właściwie odkąd pamiętam. Już jak byłem takim małym chłopcem, miałem może 7-8 lat, to pamiętam, że chodziłem do kościoła katolickiego i siedałem w pierwszej ławce i zawsze mnie ciekawiło tam, co ksiądz czyta. Moja rodzina była katolicka, chociaż ojciec jakoś tak specjalnie nie chodził do kościoła, ale chodził na Wigilię, zawsze na Wigilię. Mama tak starała się regularnie nas posyłać do kościoła, wychowywałem się na wsi no i chodziła z nami do Kościoła. No i zawsze mnie ciekawiło, szczególnie mnie ciekawiło to, że tam, nie wiem jak teraz jest, bo przecież nie byłem dawno w Kościele Katolickim, ale byłam w to ksiądz czytał zawsze jak Pismo Święte brał do ręki, w Kościele rzymskokatolickim wiadomo, to jest taka gruba księga, prawda, wielka, no to jako mały chłopiec, Widziałem, że to ma wielkie znaczenie. No, taka księga to musi mieć wielkie znaczenie. Złote litery jakieś tam wystawały. No i ksiądz zawsze mówił czytanie listu apostoła Pawła do Koryntian. Prawda? Takim zawsze podniosłym głosem liturgicznym albo czytanie z Ewangelii św. Jana. Ja zawsze miałem pragnienie, żeby mieć kawałek tego listu. Chciałem że taki, że choć, choć jedną kartkę, bo w naszym domu nie było Pisma Świętego, zresztą to były czasy komunistyczne, nie było tak łatwo, tutaj brat mówi, że właśnie nawet chciał kupić, ale ja pamiętam, że nie było tak łatwo zdobyć Pisma Świętego, to nie było tak jak dzisiaj, że to na każdym rogu mogłeś sobie kupić, trzeba było iść albo do księdza, a ksiądz różnie też odnosił się do tego, żeby posiadać Biblię, tak jak tutaj brat mówił, niektórzy mówili, że można i twierdzili, że nie można, że człowiek taki zwykły to nie zrozumie. Ale ja chciałem mieć tą Biblię już od, od małego. I gdy miałem tak może 8-9 lat, miałem takie dziwne zdarzenie. Bawiłem się tak nieopodal mojego domu, tak z 500 metrów od mojego domu na takiej drodze publicznej z moim bratem, no i tam jeździliśmy sobie rowerami i podszedł do nas jakiś młody mężczyzna. Tak jak dzisiaj go bardzo słabo pamiętam, ale w okolicach 20-30 lat. I poprosił nas, żebyśmy zaprowadzili go do krzyża przydrożnego. Nie wiem, czy wiecie, takie krzyże przy drogach, prawda, kiedyś stawiano. Tutaj też brat mówił o majówkach i na wioskach w maju przy tych krzyżach były nabożeństwa. No i ja po prostu zaprowadziłem z moim bratem, tego mężczyznę, tam do tego krzyża, chociaż to było tak kawałek od mojego domu. Ze dwa kilometry trzeba było iść. Dzisiaj sobie myślę, to pewnie by był nawet strach może, bo jakiś taki obcy facet gdzieś do krzyża jakieś dzieci ciągnie, czego on tam chce. No ale w każdym razie poszliśmy. Poszliśmy tam do tego krzyża i ten mężczyzna ukląkł i się pomodlił. Nie słyszeliśmy jego modlitwy, on się pomodlił w ciszy, ale gdy wstał z kolan, otworzył torbę i wyjął Nowy Testament i dał nam ten Nowy Testament. I ten Nowy Testament mam do dzisiaj w domu, na półce. I gdy dał mi ten Nowy Testament, to jest Nowy Testament w tłumaczeniu z języków oryginalnych księdza Eugeniusza Dąbrowskiego, cztery Ewangelie i dzieje apostolskie. I jak on dał nam ten Nowy Testament, to ja już jak miałem dziewięć lat, ten Nowy Testament zacząłem czytać. I właściwie co jakiś czas sięgałem do tego Nowego Testamentu. Dzisiaj to patrzę na to, że to, jakaś tak, że to była odpowiedź Boga na tą moją modlitwę, gdy byłem jeszcze chłopcem. Ja chciałem mieć fragment tego chociaż. Tego, tego słowa. I czytałem ten Nowy Testament. Bardzo mnie fascynowała Księga Dziejów Apostolskich. Może dlatego, że to jest księga historyczna, trochę taka łatwiejsza do zrozumienia. I to, co apostołowie robili, to jak się zachowywali, jak żyli, wiara apostołów gdzieś dotykała mnie bardzo, bo takiej wiary wokół siebie nie widziałem, ani w mojej rodzinie, ani w kościele katolickim. I tak było przez wiele lat, aż do wieku nastoletniego. No później, jak byłem nastolatkiem, to właściwie jako nastolatek wciągnęły mnie takie... No, jak młodego chłopaka gdzieś tam po prostu zachowania, jakieś dziewczyny, prawda, trochę alkohol, dyskoteki, dzisiaj byśmy powiedzieli świat. I trwało to przez kilka lat, aż do takiego momentu dwudziestu kilku lat, no gdzieś ten Nowy Testament też odszedł na bok, tak mi zastanawiałem, a jeszcze jedna rzecz mi zastanawiała w Nowym Testamencie, jak go czytałem, czy zmartwychwstanie jest prawdziwe bo to gdzieś było takie moje pytanie. Też chodziłem do Kościoła rzymskokatolickiego. też byłem uważany za dobrego człowieka. Tam w moim środowisku, gdzie ja Cię wychowałem, to byłem uważany, że jestem dobry człowiek. Chociaż ja wiedziałem, że tam nie jestem dobry, bo różne miałem swoje rzeczy za uszami, że tak powiem. Ale ludzie tak uważali i ja lubiłem być tak postrégarnym. Tak ludzie o mnie myśleli, tutaj też brat o tym wspominał. Ale właśnie jak już dojrzewałem, byłem już takim młodym chłopakiem, poszedłem do wojska i właściwie, a i ta kwestia zmartwychwstania też była i te, doszedłem do wniosku też właśnie jako taki młody chłopak, że jeśli zmartwychwstanie jest prawdziwe, to wszystko, co mówi Pismo Święte, jest prawdziwe, ale jeśli zmartwychwstanie jest nieprawdziwe, to to wszystko lipa i po prostu nie ma się co tym zajmować. A I było jeszcze taki jeden epizod w moim życiu, że... Chciałem zostać księdzem jako młody chłopak. Nawet pojechałem do seminarium duchownego. To pewnie jakieś takie pokłosie też wcześniejszych moich takich poszukiwań. Jako dziecko tam nawet przygotowywałem się do tego, żeby zostać księżem werbistą. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy ten zakon werbistów. To jest taki misyjny zakon. No i tam jeździłem na takie spotkania co jakiś czas z księżmi. Oni tam mówili o tej pracy, o tej służbie, jak to wygląda... No, ale jakoś tak się stało, że do seminarium nie wstąpiłem. Yy, skończyłem szkołę średnią, poszedłem do wojska. No i niestety, tam w wojsku, właściwie bardzo blisko, stały się dwa takie przykre wydarzenia w moim życiu, które na nowo skłoniły mnie, żeby poszukiwać odpowiedzi duchowych, odpowiedzi odnośnie Pana Boga. Yy, tak jak Wam mówiłem, trochę popijaliśmy alkoholu, gdzieś tam z przyjaciółmi w wojsku popiliśmy alkoholu. Już byłem blisko wyjścia. Właściwie miałem też kontrakt taki podpisany, żeby zostać w wojsku i pracować, bo mój przyjaciel, a właściwie jeden z członków mojej rodziny miał wysoki stopień w Pruszczu Gdańskim, w 49. Pułku Śmigłowców Bojowych. Był kapitanem i latał na śmigłowcach Mi-2. Więc ja tam właściwie miałem bardzo dobrze w tym wojsku, bo to mnie ustawił, prawda, byłem tam pisarzem. No i on mi załatwił kontrakt po prostu w tym wojsku, no ale niestety na trzy dni przed wyjściem z wojska, tej służby takiej zasadniczej, w 99 roku z kolegami wypiliśmy trochę alkoholu, no i teraz tego wojska zasadniczego nie ma, ale kiedyś to było tak, że jak się tam wychodziło z tego wojska, tej służby zasadniczej, to no tak się rzucało tą przeszłość jakoś tak, prawda, Entuzjastycznie no, trzeba było pić alkohol, też wyzywało się trepów, jak to się mówiło, czyli tych zawodowych żołnierzy. No i gdy miało popiliśmy tego alkoholu, wszedł do naszej izby żołnierskiej nasz przełożony i on zobaczył, że my pijemy ten alkohol i kazał nam to odłożyć, my nie chcieliśmy tego zrobić, no i pobiliśmy tego człowieka niestety. No, jakoś to nie było trudne, było nas kilka osób, prawda, alkohol, te emocje... No i nie mogłem zostać w tym wojsku, po prostu ten człowiek, który załatwił mi ten kontrakt był zawiedziony mną, bo ja całe życie, znaczy przez ten rok dobrze służyłem, byłem bardzo dobrym żołnierzem, a tutaj taka historia, no i mówi Jarek, tutaj domagają się, żebyś po prostu wyleciał z tego wojska, Tu ja ci nie mogę tego załatwić. No i tak mówi, zawiodłem się na tobie. No i taka przykra sytuacja. I dostałem niestety też więzienie za pobicie tego człowieka. Chociaż nie od siatkę, ale ukarano nas tak przykładnie, tak żeby dla innych to był też taki przykład, żeby więcej takie incydenty się nie zdarzały. Dostałem 4 lata w zawieszeniu na 2 lata. Miałem sąd wojskowy. No i właściwie gdzieś w tym czasie, tak dokładnie też teraz nie pamiętam, gdy wyszedłem z tego wojska, nie wiem czy to był na przepuszcze czy zaraz po tym jak wyszedłem, popiliśmy z kolegami w cywilu już alkoholu, no i w wyniku tego alkoholu zniszczyliśmy dziewięć sklepów, wystawy sklepowe w cywilu. To bardzo blisko siebie były te dwa wydarzenia. Eee... No i po prostu tutaj też kłopotów się narobiło sporo, bo mnóstwo długów z powodu zniszczeń, których dokonaliśmy, to taki głupi wybryk po prostu pod wpływem alkoholu. To nie byliśmy nawet przestępcami jakimiś, no. Popiliśmy alkoholu, a to dawaj stłuczemy jedną szybę, drugą, piątą i nie wiem, czy osiem, czy dziewięć tych szyb tam i jeszcze jakiś most zdemolowaliśmy. No i mnóstwo długów i też dostałem wyrok. Też dostałem wyrok, też w zawieszeniu, chyba 4 lata na 2 lata, to jest kolejny. No i zacząłem się zastanawiać na nowo nad moim życiem, tak trochę, co ja teraz będę w życiu robił, jak ja będę żył. I wróciły też te pytania o Pana Boga, wróciły pytania o Jezusa Chrystusa, czy wiara jest prawdziwa. I na nowo sięgnąłem do tego Nowego Testamentu, który czytałem jako, jako dziecko. I właściwie zacząłem się tak wracać i znowu pytać się o zmartwychwstanie, o kwestie zmartwychwstania. I jak zacząłem czytać ten Nowy Testament, to trwało oczywiście jakiś czas, pewnie kilkanaście tygodni czy nawet miesięcy, ale miałem takie dziwne zdarzenie duchowe jedno, które mnie też tak mocno jakby ukierunkowało, bo gdy czytałem Nowy Testament, zastanawiałem się też nad moim życiem, nad wiecznością, nad zmartwychwstaniem i nad złem, takie tak egzystencjalne też myśli. Pomyślałem sobie, że wszystkie zło, całe zło tego świata jest przez szatana, tak wtedy pomyślałem. I powiedziałem na głos w moim pokoju wtedy, bądź przeklęty szatanie, tak, na głos w sposób świadomy. I w tym momencie, kiedy to powiedziałem, coś weszło do mojego pokoju. Nie potrafię wam po prostu tego wyjaśnić, ale to była taka siła duchowa. Ja byłem wtedy na moim łóżku, sparaliżowało mnie, nie mogłem niczym ruszyć, ani ręką, ani nogą, ani głową i mogłem wskazać miejsce w moim pokoju, gdzie ta moc jest. Po prostu mogłem pokazać palcem, gdybym mógł ruszyć tym palcem i od tej mocy czułem straszne zło, które było jakby w moim kierunku tak biło. Ja to porównuję do tego, że jakbym wziął całe zło tego świata i skondensował w pudełku zapałek. Takie miałem po prostu doświadczenie i to było dla mnie takie trudne i przerażające. Chciałem wrzeszczeć, ale nie mogłem. Światło było zapalone i chyba zacząłem się wtedy modlić albo ratuj mi Jezu, coś takiego zacząłem mówić, czy i czy nasz, już tak nie pamiętam. I wtedy to puściło. Gdy to puściło, to zacząłem się strasznie drzeć, ale tak strasznie przeraźliwie, że wszyscy domownicy w moim domu po prostu zbiegli się tam, do tego pokoju i pytają się, co się stało, no ale ja nie wiedziałem, co im powiedzieć. No, bo to tak, nawet nie wiedziałem, co się dokładnie stało. tak? Widziałem, że coś złego przyszło, ale nie wiedziałem, co się dokładnie stało, nie widziałem, co się wydarzyło. To więc nic, nic, nic i oni, oni wyszli. Ale to wydarzenie spowodowało, że ja zdałem sobie sprawę wcześ, teraz, już tak bardziej wyraźnie, że jest jakiś świat duchowy. Bo wcześniej tak miałem te pytania o zmartwychwstanie, o tym, co się dzieje po śmierci, ale jak miałem to doświadczenie, to zrozumiałem, że ta, te siły duchowe są prawdziwe, są, są realne. No i nadal czytałem Nowy Testament, trochę zastanawiałem się też nad sobą i któregoś razu, gdy z tymi moimi kolegami, z którymi tam żeśmy zdemolowali te sklepy, byliśmy gdzieś tam na mieście, znowu popijaliśmy jakieś piwo, tam były jakieś też takie lekkie narkotyki, jakaś marihuana. Zobaczyliśmy grupę chrześcijan, grupę młodych ludzi z kościoła zieloświątkowego, to było w Nowym Dworze Gdańskim, którzy na mieście mieli taką uliczną ewangelizację. Śpiewali, grali i mówili o Chrystusie. I oczywiście my się śmialiśmy z nich, a to zobaczcie, jacy wariaci, prawda, jacy debile. No, ale gdy moi koledzy poszli, ja poszłem do nich z nimi porozmawiać, bo to, co ja mówiłem nawet na nich, no to nie było to, co było w moim sercu, bo ja miałem po prostu ciągle te pytania. Z tymi pytaniami chodziłem, no i tam poszedłem rozmawiać z nimi i oni mi zaczęli mówić Ewangelię. Oczywiście ja miałem jakieś takie pytania, które miały na celu trochę ich ośmieszyć. Ja mówię, no dobrze, to powiedzcie mi, co było, jak nic nie było, prawda? I tego typu tam pytania. W każdym razie oni mi dali taki traktat. Nie wiem, czy jeszcze takie traktaty są, przecież ja już dawno nie widziałem. Traktat nawrócenia Nikiego Kruza. Nie wiem, czy ktoś z Was po prostu kojarzy Nikiego Kruza. To był taki były przystępca, który nawrócił się do Chrystusa Prawda, tam Dawid Wilkerson mu głosił Ewangelię. No i nawet Nikki Kruz chyba żyje do dzisiaj jeździ po świecie i głosi Ewangelię. No, no i ja poszedłem do domu z tym traktatem. I ten traktat nie wiem, czy od razu, czy po jakimś czasie ja przeczytałem. I ja zdałem sobie sprawę, że jeszcze głębiej niż wcześniej, tak naprawdę głęboko zdałem sobie sprawę po prostu że to jest odpowiedź na moje pytania, że tak, bo tam podobne doświadczenia, Niki Kruc też był przestępcą, ja teraz miałem dwa wyroki sądowe, to więc utożsamiłem się z tym, co tam było i powiedziałem wtedy chyba pierwszy raz się tak pomodliłem, powiedziałem, Panie Jezu, jeśli Ty żyjesz i zmartwychwstałeś, to ja chcę Ciebie poznać. To tak pomodliłem się bardzo prostą modlitwą, no i on przyszedł do mnie. Też nie potrafię tego jakby wytłumaczyć, ale przyszedł do mnie po prostu, wiedziałem, że On jest w tym pokoju, wiedziałem, że Stoi przede mną. Zdałem sobie sprawę też, że jestem złym człowiekiem, bo uważałem się za dobrego człowieka raczej, ale zdałem sobie sprawę, że jestem strasznym grzesznikiem i też wiedziałem, że po prostu poszedłbym do piekła. I też przy, przez głowę przeleciały mi wszystkie moje grzechy, wszystkie te złe rzeczy, które gdzieś tam robiłem. Ale też nie tylko takie rzeczy, że coś tam złego, nie wiem, szyby zbiłem, czy tam pobiliśmy tego człowieka, ale też zdałem sobie sprawę, że jestem egoistą, że jestem pyszny, tak wiele takich, tak głębie grzechu po prostu wtedy tak odczułem. I zacząłem płakać, i zacząłem płakać i przepraszać wtedy Chrystusa za moje grzechy. Powiedziałem, że jeśli Ty naprawdę zmartwychwstałeś, Ty żyjesz, ty, ja nie chcę tak żyć, jak żyłem, Ty mnie zmień, zmień moje życie. No i trwało to kilka godzin, nie wiem, to wyznawanie grzechów, taka moja pokuta, taki płacz i położyłem się spać. Ja wtedy pracowałem zawodowo w takim zakładzie, rano musiałem wstać na szóstą do pracy i rano wstaję i tak patrzę przez okno, to było lato, pamiętam, albo wiosna, coś takiego, i patrzymy, co z tym światem się dzieje. To Ten świat jakiś taki inny jest. Nie? Mówię, to nie, niebo jakieś takie inne. Wyszedłem na zewnątrz, miałem takie bezpośrednie wyjście z mojego pokoju tam na ogród. No i trawę zacząłem macać. Mówię, kurde, co jest z tą trawą? Nie tak. Co się dzieje z tą trawą? Te drzewa zacząłem macać. Mówię, z tymi drzewami też coś jest nie tak. Mówię, co to się dzieje z tym światem? Mówię, dziwny ten świat. Mówię, coś tu jest nie tak z tym światem. Ale ze światem było ciągle, znaczy, świat był taki sam. Po prostu ja byłem inny. Narodziłem się wtedy na nowo, ale nie wiedziałem dokładnie, co się ze mną stało. I właściwie od tego momentu zacząłem jeszcze więcej czytać Nowego Testamentu, po pięć godzin, siedem, czasami osiem, nieraz dziesięć godzin dziennie. Nowy Testament po prostu, a miałem tylko tą Biblię księdza Eugeniusza Dąbrowskiego, więc w ciągu miesiąca potrafiłem Ewangelię przewertować kilka razy. I na nowo, i na nowo, i na nowo. I zacząłem wszystkim mówić o zmartwychwstaniu, ludzi, których znałem, mojej rodzinie, mojej mamie, mojemu ojcu i bratu, też w dalszej rodzinie mówiłem o zmartwychwstaniu i z moim sąsiadom. I mówiłem, że to nie lipa i że to prawdziwe i że Jezus naprawdę zmartwychwstał, ale niestety tutaj nie spotkałem się ze zrozumieniem. Chodziłem do kościoła katolickiego, na nowo jakby zacząłem tak dosyć często chodzić do kościoła katolickiego. I oni wszyscy mówili, że ja zwariowałem. No niestety taki był odbiór. Moim kolegom po prostu zaniosłem Biblię, mówiłem im o Biblii z tymi, z którymi się spotykałem i oni wszyscy myśleli, że ja zwariowałem, że coś się ze mną po prostu stało nie tak. A na tym traktacie, tam, który otrzymałem do kościoła zielonoświątkowego, takie zaproszenie, też tam było, czy pieczątka, ja tam pojechałem. To było kilkadziesiąt kilometrów od mojego domu. Poszedłem na jedno nabożeństwo, ale no takie trudne doświadczenie to było dla mnie, bo ja nie znałem nic wcześniej więcej innego, poza kościołem rzymskokatolickim, to więc możecie sobie wyobrazić, jaki to był dla mnie szok, wejść do kościoła zielonoświątkowego po prostu, gdzie to tak swobodnie ludzie śpiewali. I jeszcze tam akurat w tym kościele zielonoświątkowym Świąt oni mieli taki taki panel w tym nabożeństwie, kilkuminutowy takiej modlitwy, czy dziesięciominutowy na językach. No i dla mnie to już był taki szok, po prostu nie do zniesienia, kiedy tam wszyscy zaczęli mówić jakieś dziwne rzeczy, których ja w ogóle nawet nie potrafiłem zrozumieć. Oni tak twierdzili, że tam modlą się na językach. Ja uciekłem, w trakcie nabożeństwa po prostu ja uciekłem, ja uciekłem z tego nabożeństwa. Sobie myślałem, że strasznych wariatów po prostu spotkałem, że to jakaś sekta. I więcej tam nigdy nie poszedłem. No i pomodliłem się chyba wtedy jakoś tak drugi raz. Powiedziałem, Panie Jezu, tu wszyscy, którzy chodzą do kościoła ci nie znają. To cię nikt nie zna. nikt nawet nie wie, że Ty zmartwychwstałeś, nikt w to nie wierzy. I mówię, jeśli ty w ogóle masz jakichś ludzi, którzy ciebie znają i którzy ciebie kochają, to skontaktuj mnie z nimi. No tak, tak się pomodliłem. No i wtedy po jakimś czasie, to po kilku dniach albo tygodniach było tak, że ja miałem kuzyna takiego, z którym się wcześniej tak spotykaliśmy, znaliśmy się, ale ten kontakt się tak trochę urwał. No i spotkałem go po kilku dniach. I tak, co u ciebie słychać? A ten kuzyn mój mówi, wiesz, ja nawracam się do Boga. Ja mówię, wiesz co, ja też się nawracam. Ja też się nawracam do Boga. Ja mówię, a co Ty robisz? Mówię, ja czytam Pismo Święte. Ja mówię, wiesz, ja też czytam Pismo Święte, to może byśmy tam spotykali się razem i może byśmy to Pismo razem czytali? No ja mówi, no jasne, to czemu nie? E a w domu nie miałem takich warunków, jakichś zbyt dobrych do czytania, bo moi rodzice, jak zobaczyli, że ja zacząłem czytać Pismo Święte, to trochę awantury też były po prostu, tak nie za bardzo akceptowali to, to więc tam spotykaliśmy się razem, czytaliśmy Pismo Święte, ale nie mieliśmy tak odwagi rozmawiać swobodnie o tym, co tam odkrywamy, to więc braliśmy sobie kilka piw albo wódkę, no i po prostu tą wódkę sobie piliśmy, E, i czytaliśmy tą Biblię i rozmawialiśmy o tym, co odkryliśmy, prawda, tam w tej Biblii. Ta rozmowa wtedy zupełnie inaczej się, e, się kleiła. No, ale to trwało jakiś czas, kilka tygodni, no i tak sobie myślimy, no wiecie, no że ta, ta, ta, to piwo i ta wódka i ta Biblia to tak się mało dodają, to może tak bez tego będziemy po prostu tak rozmawiać. E, no i przestaliśmy popijać ten alkohol, nadal czytaliśmy to Pismo Święte i zaczęliśmy się zastanawiać, czy w ogóle są ludzie, którzy tacy jak my, którzy po prostu spotykają się, rozważają Słowo Boże, modlą się i ten remik, ten remik, po jakimś czasie ten remik mówi do mnie, wiesz Jarek, ja mam narzeczoną, to jest dziewczyna, znaczy później narzeczona, a wcześniej to była dziewczyna. On mówi, Jarek, moja dziewczyna była w takim kościele dziwnym, mówi w Elblągu, i w kościele chrześcijan baptystów. No i tam młodzi ludzie się spotykają, mają takie spotkania młodzieżowe, modlą się. Ja mówię, wiesz co? Ja już w Elblągu w jednym kościele byłem. <grym, <grym, <grym, nie tam w tym zielonoświątkowym. Nie, mówię, to wiesz, lepiej tam nie jechać. Mówię, bo to, mówię, to jakaś sekta na pewno. On mówi, no nie, ona mówi, że tam to wszystko jest zrozumiałe. No i faktycznie tam pojechaliśmy. Pojechaliśmy tam. No i młodzi ludzie, tam w piątek czy sobotę, już tak też nie pamiętam, było spotkanie młodzieżowe, faktycznie czytali Biblię, modlili się, śpiewali pieśni, no i to mnie tam ujęło, że po prostu sobota, ja w sobotę to spędzałem na dyskutece przeważnie, prawda, a oni spędzali czas na czytaniu Pisma Świętego, no więc gdzieś tam mnie to ujęło, no i zacząłem chodzić tam do kościoła chrześcijan-baptystów w Elblągu, i tak mówię do tego mojego kuzyna, tam, tego Remika, z którym się spotykałem, on mówi, pytam się go, wiesz co, a może tu u nas w mieście, bo tam to Nowy Dwór Gdański, 20 km od Elbląga, może są jacyś ludzie, którzy tutaj czytają Pismo Święte. No i zaczęliśmy się modlić, czy są jacyś ludzie i wyobraźcie sobie, że okazało się, że są ludzie, którzy czytają Pismo Święte za ścianą mieszkania tego mojego kuzyna, dosłownie kolejne drzwi. Tam była grupa, grupa biblijna. No i po prostu tak na tą grupę biblijną tam trafiłem no, i nawróciłem się w kościele właśnie, znaczy nawróciłem się wcześniej, a trafiłem do Kościoła Chrześcijan Baptystów i, i tam przyjąłem Chrzest i właściwie do dzisiaj jestem w Kościele Chrześcijan Baptystów, chociaż już nie w tamtym, bo to wiadomo, życie różnie się tam układało. Ale jakoś tak Pan Bóg nie prowadził, że no takie były moje drogi do Pana Boga.